od rana z czwórką. A właściwie start, startujemy, powinienem powiedzieć. Fruniemy, startujemy. Lecimy, bo teraz wzniesiemy się bardzo, bardzo wysoko i doradzimy wszystkim tym, którzy chcieliby polecieć z nami, jak to zrobić, żeby się nie bać. Bożej Porośniewski. Dzień, Dzień dobry. Dobre. Można powiedzieć, że człowiek o lataniu marzu od zarania dziejów. Wystarczy tutaj chociaż, by wspomnieć mit o Dalu i Ikarze, a mimo to część z nas po prostu boi się latać. Serce bije, żołądek się ściska, no taki stan napięcia cały czas, jak gdyby coś się miało wydarzyć, to jest nieprzyjemne po prostu, w ogóle uważam za sytuacja nie do końca naturalna dla człowieka, że się unosi tak ciężkie maszynie nad ziemią, no i nie wiem, strach przed katastrofą, strach przed jakimś wydarzeniem niespodziewanym, i że no nie mam na tym kontroli, więc to to, tak. Jeśli dla kogoś brzmi to znajomo, to proszę mimo wczesnej pory ręka da, do góry, co z tym zrobić? Boisz się latać? Trochę No to posłuchaj Co z tym zrobić? Rozwiązania są właściwie dwa Albo wybrać alternatywny model poruszania się Na przykład samochód czy kolej Albo spróbować coś z tym lękiem zrobić Na przykład na specjalnych warsztatach Dlaczego? Między innymi po to Konfrontować się z taką realnością tego wydarzenia, że nie musi się zdarzyć coś złego, może być to bardzo dobry lot i z reguły zresztą wszystkie loty, które oni mają ze sobą właśnie takie było, one się wszystkie zakończyły tak naprawdę sukcesem. Właśnie w tej chwili zakończyliśmy taką część poznawczą i przeszliśmy od myśli, wydarzy się coś złego na pewno, do myśli być może coś się złego wydarzy, ale umiem sobie z tym poradzić, jestem wśród osób innych, które mogą mi pomóc, istnieje takie prawdopodobieństwo, że będzie dobrze. Mówiła psychoterapeutka Agnieszka Markiewicz. Tak zwana część poznawcza to jeden z elementów warsztatów, dzięki którym mamy pokochać latanie. Oprócz tego ważna jest również część edukacyjna, to znaczy poznanie tajników pracy pilota, stewardesy czy mechanika. Do tej pory na przykład nasi uczestnicy uważali, że załoga to są takie osoby, których w ogóle nie znamy, które są wręcz cyborgami. One wchodzą, zamykają się w swoim małym pomieszczeniu i coś robią. Nie do końca wiemy ile oni w ogóle wiedzą, co oni robią i na ile maszyna tutaj nami rządzi. Poznanie takiego człowieka, poznanie procedur, jego funkcjonowania w pracy jest bardzo ważne. To jest bardzo duży element redukcji lęku. Wyposażeni w taki bagaż wiedzy możemy spróbować wejść do samolotu i skonfrontować się z rzeczywistością. Z drugiej jednak strony, wiadomo, wiedza wiedzą, a emocje emocjami. Te możemy spróbować opanować za pomocą kilku prostych technik relaksacyjnych. Opowiada o nich Marta Noryśkiewicz. Jedna z takich bardzo fajnych technik to jest technika związana z takim cyklicznym naprężaniem i rozluźnianiem mięśni. Dodatkowo stosujemy różne techniki oddechowe, które też mają wpłynąć na ten poziom fizjologiczny i spowodować spadek tego napięcia i, i lęku. Warto o tym pamiętać, bo jak pokazuje przykład jednego z moich rozmówców, to że dziś nie boimy się latać wcale nie znaczy, że nie przejdzie taki dzień, kiedy ten strach się pojawi. Wcześniej było wszystko ok. aż przy taki moment, gdzie raz się zacząłem bać, drugi raz się przestraszyłem, trzeci raz miałem problem z turbulencją, a później zacząłem odwoływać loty, niektóre, jak widziałem, że jest kiepska pogoda. Nie wiem, to chyba przychodzi z wiekiem. Człowiek jest młodszy, to się mniej boi pewnych ryzykownych rzeczy, później coraz bardziej, coraz bardziej, a teraz już bardzo, bardzo czego się dowiedziałam, to przede wszystkim, że tak naprawdę nie ma się czego bać chyba, że ten strach jest całkowicie irracjonalny i niewspółmierny do niebezpieczeństwa, czy do zagrożenia potencjalnego. I, I to jest chyba najważniejsze. I na koniec dodajmy, że statystycznie samolot to najbezpieczniejszy środek transportu. Ale z tego, co mówiłeś przed chwilą, wynika, że wszystko przed nami jeszcze, jeśli chodzi o strach przed lataniem. Jest taka, nie wiem, czy szansa to jest dobre słowo, ale jest taka, możliwość. jest taka możliwość. Na szczęście są ćwiczenia relaksacyjne, i ja na nich pamiętajmy o szkoleniach dla osób, które boją się latać. Dziękuję bardzo. Ja Z tego, co wiem, za chwilę też pofruniemy. Tyle, że w kosmos.